als geschorben den Paulus hat. O zadaniu, które Paweł zlecił Tymoteuszowi. Paweł wskazał na niebezpieczeństwa und hatte die Zielsetzung des Auftrags auch klar też jasno zdecydował cel tego zadania. Und jetzt zeigt er detailliert Auf 8, 4, 6. A teraz z tego? on w sposób bardzo szczegółowy pokazuje te wszystkie niebezpieczeństwa. Nie była tylko to jedna rzecz, która miała, rozwijała się źle w Efezie. Es waren einige. Nie była to jedna osoba, ale kilka. Ganz to jest bardzo ważne. Żebyśmy wir immer auch geistige Gespräche miteinander führen. duchowe rozmowy prowadzili jedni z drugimi. Hatte nach 20, und in den Pamiętamy, że Paweł e, Według dzieł apostolskich 20 rozdział mówił domach, publicznie głosił słowo, ale również rozmawiał po domach. So wir ganz eine negative a przy tych właśnie rozmowach osobistych jesteśmy w stanie bardzo szybko zauważyć, co się rozwija w sposób niewłaściwy. I możemy wtedy sobie wzajemnie pomagać. Aby ta, ten cel, którym jest miłość płynąca z czystego serca, mogła być później okazywana. Einige hatten sich zu leerem Geschwätz gewandt. Sie redeten etwas, was keinen Inhalt hatte. Heute ist auch die Gefahr, dass wir uns zu leeren Inhalten hinwenden. I dzisiaj też jest coś, takie niebezpieczeństwo, że się po prostu kierujemy w stronę treści, albo mowy bez treści. To nie jest coś, co by, co by nam Bóg nakazywał. I teraz dokładnie czytamy, to są tacy, którzy czynią, uczą zakonu. Myśmy zauważyli w 19 rozdziale dziejów apostolskich, było tam 12 mężów, którzy znali tylko Chrzest Jana. Den der in Oni właściwie uh, mogli tworzyć tam czy by, być tą podwaliną tego zgromadzenia w, w Efesie. Ja to miasto Efes wiemy, jest miastem w Azji mniejszej. Waren aus dort, aber auch aus I byli tam wierzący z narodów, ale również z Żydów. jest Präsentieren wollten. i ci, którzy byli z narodu żydowskiego oni jakby uwypuklali i nauczali zakonu dalej Sie mit anderen Worten, wir sind was. i oni innymi słowami mówili to my przecież jesteśmy kimś Paulus? a co Paweł na to mówi? że to jest trudna gadanina Wad gerecht, heilig und gut. zakon nie był sprawiedliwy, święty i dobry? Tak, Oczywiście, że tak. Paulus will noch erklären, warum er zu dieser Schlussform kommt. I Paweł później wyjaśnia, dlaczego on do takiego wniosku dochodzi. Sie wollen nicht nur Gesetzlehrer sein, sondern sie sagen etwas, was sie gar nicht verstehen. oni nie tylko byli zakonni, ale mówili nawet Coś takiego, czego sami nie rozumieli Oni nie byli y, ludźmi, którzy nie mieli rozumu die die Sache nicht zu Ende Ale oni nie myśleli jakby o końcu tej całej sprawy, o której mówili Sie etwas, Sie etwas. Oni coś mówili, coś do, chcieli dowieść Was heute? A co my dzisiaj wiemy? Christus ist des Gesetzes Ende. Christus jest Im Hinblick auf die Ewigkeit haben Christen nichts mehr mit dem mosaischen Gesetz zu tun. W stosunku do wieczności, którą mamy My już teraz nie ma, w ogóle nie mamy do czynienia Z mojżeszowym zakonem Jeśli chodzi o zasady życiowe nasze To również ten zakon nie ma tutaj nic do powiedzenia Dokładnie opisana jest ta tematyka w liście do Galacjan bo tam czytamy, że ci nauczyciele mówili trochę łaski, trochę zakonu. A Paweł jasno pokazuje w tym liście, że coś takiego to jest atak na osobę i dzieło Pana Jezusa. To tak, tak nie da się robić. To, są wszystko, to jest wszystko próżna gadanina. Tam nie ma żadnej substancji w takiej mowie. On mówi jednak tutaj w 8 Wierszu, że zakon jest dobry. Ale trzeba go w dobry sposób umieć wykorzystać. Mit einem Messer kann ich z nożem można zrobić coś bardzo pożytecznego. Ale mogę coś zrobić złego i coś strasznego. I teraz Paweł mówi, dlaczego zakon jest dany. Czy my dzisiaj też, czy ktoś z nas może też jest obciążony? Czy mamy obciążenie zakonem, jesteśmy obciążeni nim? Das kommt ganz, ganz Takie coś może zdarzyć się bardzo szybko In wurde Daniel 5 und 6 betrachtet. Akurat we, Na konferencji w Dillenburgu rozważaliśmy Księgę Daniela 5 i 6 rozdział. Sehen wir, Daniel am Tag Czytamy tam, czytaliśmy, że Daniel mordił się trzy razy w ciągu dnia możemy też tak to przyjąć i modlić się trzy razy w ciągu dnia. Ale potem jeden brat wyjaśniał to, jeśli będziemy tak jak faryzeusze, i będę, będziemy mówić, ja poszczę trzy razy w ciągu tygodnia. Ja jestem lepszy od tego grzesznika, który obok mnie stoi, od tego celnika. To jest to po prostu faryzejstwo. Jest to właśnie zakonne Postawa zachodnia. W Wasie ty, Paulus, co ja kiedy? A co Paweł wyjaśnił przedtem? Was jest cel danej świętoszki. Jakie? Jak jest cel twój w służbie tego Teuszu? Lpie oszczędnieć. Miłość płynąca z czystego serca. Das być wstaję, że Boże nas lubi. Świadomość tego, że Bóg nas kocha, wzyje do nas, abyśmy to wandalowali. Uzdania nas do tego, aby prowadzić nowe życie. Uns auch ein Leben zu wie Paulus geführt hat. i prowadzić takie życie, które na przykład prowadził Paweł. Natürlich wissen wir, dass wir na My wiemy, że praktycznie jest to często inaczej. Aber die von sind Ale z te warunki, które nam Bóg daje właśnie są aktualne i żywe. I właśnie kiedy będziemy się e, skłaniać do e, zakonności, być zakonnymi, To chcemy wtedy mieć coś dla siebie. Szukamy swojej chwały. Paulus sagt A Paweł mówi nie, tak nie szukajcie własnej chwały. Ale spoczywajcie w miłości Bożej. To jest celem. Niech tu nie ty musisz, ty powinieneś Ale spokój w miłości. erklärt warum I dalej teraz wyjaśnię, dlaczego zakon w ogóle został dany człowiekowi. Ja sagt, es ist On pisze, że zakon nie został podany dla człowieka, który jest sprawiedliwy są tam tu ale dla tych, którzy są niesprawiedliwi są toajte którzy sagen ich brauchen keinen gehorsam zu sein auch gott nicht niesprawiedliwym człowiekiem jest ktoś kto mówi ja nie potrzebuję być posłuszny bogu w ogóle cygellose są tacy, którzy są e, bezbożni ci geben sich der genusssucht hin Onen Podążają za swoimi porządliwościami bez granic. Es To są ludzie bezbożni, którzy są odłączeni od Boga, którzy ich się. świadomie oddzielają od niego. Kain Tak jak na przykład uczynił do Kain, zünda, sie tun etwas Was, Grzesznicy są to ludzie, którzy świadomie występują przeciwko Bogu. Es sind to są ludzie nieświęci, ihren Weg gehen, im którzy nie chcą iść drogami prowadzącymi do Boga, tylko wręcz przeciwnie. Sie sind auch Oni są też i von Gott, odłączeni od Boga. Widzimy tutaj tutaj różne grzechy które gegensatz stehen zu wszystkie sprzeczne z, tego, z tymi przykazaniami, które bóg dał na górze tym, tym pierwszym przykazaniem właśnie jest stamtąd będziesz miłował boga z całego serca z całej duszy ze wszystkich sił Dann kommt eine neue zu, no, czytamy takich, którzy są ojcobójcami i matkobójcami. Was sagt das co mówił e, zakon, du Vater -Ehren. Ty masz przecież ojca i matkę. Sind also a więc są tutaj grzechy przeciwko ludziom somit auch gegen Gott. i również grzechy przeciwko Bogu. Menschenmörder, du sollst nicht töten. Männer es war im Gesetz, du sollst nicht zawieren. Respüßnisse du sollst nicht Menschen, die sich an Kindern vergeben. Menschenräuber äh, Sie nehmen andere Menschen. für sich, Lam się, no mniej spokrewna. Mniej się chętna. ludźmi, którzy, handlują o ludźmi, luj na chłamcy, są one większe, którzy są tacy, którzy też mówią nieprawdę. Mein Eingeh, ich było przysiędcy, da ich etwas falsches oder unter falschen Aussagen. Ci, którzy mówią coś innego niż jest prawdą. Erfasst sie bist du zusammen auch i teraz podsumowuję tę całą listę tutaj słowami wszystkiego co sprzeciwia się zdrowej nauce. Also, <coughs> Ale, a więc te wszystkie negatywne rzeczy, jak to jest zbiera razem. Und auf der anderen Seite steht die gesunde a na drugiej stronie jest postawiona przeciwko temu zdrowa nauka. Die Lehre des Wortes Gottes. Nauka słowa bożego. Sie macht gesund. Ona czyni człowieka zdrowym. Auch I ona zachowuje człowieka zdrowym. Dzisiaj człowiek jest bardzo świadomy tego, co jest zdrowe. Sein, my, my powinniśmy pozostać zdrowymi, jeśli chodzi o naszą duszę. Nach Evangelium der Herrlichkeit des Seigen Gottes zgodne jest ewangelium chwały bogosstawionego Boga. Die gesunde Lehre hat einen Inhalt. das droma nauka ma pewną też. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit des Seligen Gottes. To jest Ewangelia chwały bogosstawienego Boga. Gott ist der selige Gott, er braucht nichts. Bóg jest Bogiem bołogostawionym i on niczego nie potrzebuje. Er ruht in sich selbst als völliges Gennüge. On odpoczywa sam w sobie. Nie potrzebuje niczego z zewnątrz. Aber er eine gute Botschaft verkündigt. Das bedeutet Evangelium. Ale on też głosi dobrą nowinę. To oznacza, to słowo Ewangelia to oznacza. Er wollte uns in seine Herrlichkeit führen. On chce nas przyprowadzić do swojej chwały. Dlatego ist es das Evangelium jest Herrlichkeit. Ewangelia napisane jest tutaj Ewangelia chwały, ona pochodzi z chwały. I ona jest chwałe. To jest chwałe. jest ist To jest jest chwałe. jest chwałe. jest chwałe. jest chwałe. jest i ona też uzdalnia nas, aby przedstawiać ludziom Bożą chwałę. My bo <coughs> przez nowe narodzenie staliśmy się nowymi ludźmi. I jesteśmy zdolni, aby pokazywać coś z Bożej chwały. Paulus war fand dieses Evangelium der Herrlichkeit i Paweł właśnie wzywa do zwiastowania tej Ewangelii chwały. Paulus hat also erklärt, warum eine Anwendung des Gesetzes für Gräubige nicht zutritt. A więc Paweł w ten sposób wyjaśnił, dlaczego stosowanie zakonu jest niestosowne, e, nie, jest, niestosowne jest niewłaściwe. Es gilt nur für böse Menschen. Ona tylko, zakon dotyczy tylko złych ludzi. Es sagt, du bo bo zawsze zawsze ty musisz powinieneś und das Evangelium sagt, A Ewangelia mówi. Du bist so ty jesteś <coughs> zgubionym się Ale ja, alles für dich. Ale ja Ale ja daję dla ciebie wszystko. Ja daję swego syna w, na sąd, święty sąd, sprawiedliwy. Jeśli przede mną wyznasz swoje grzechy To otrzymasz pokój ze mną To wtedy ja cię zabiorę do swojej chwały to jest ewangelia Bożej łaski. Das To ewangelia Bożej chwały. I Bóg to proponuje każdemu człowiekowi za darmo. Bez względu na to, jakiem nie miałby złe myśli. Ile złych czynów jedem dieses Ewangelium. Bóg każdemu oferuje taką właśnie Ewangelię. Teraz przechodzimy do wiersza 12. Paulus erhebt sein Gedanke zu dem Lobu Gottes. Teraz wznosi swoje myśli dla uwielbienia Boga. Hat er nicht gerade die Not vor sich gehabt in Ephesus? Er hatte von der Not gesprochen in Ephesus. Falsche Lehre! Mhm. On akurat mówił teraz o tych, tej trudnej sytuacji, która była w Efezie, mianowicie o fałszywej nauce. Hat gesagt, die Reden, I mówił o tym, że ci nauczyciele takie rzeczy mówią, czyli różną gadaninę uprawiają. Trotzdem kann seine Seele sich zum Dank Gottes erheben. A jednak jego dusza może wznieść się dla uwielbienia Boga. Haben Sie die umstände geändert? Czy te okoliczności tam się zmieniły? W żaden sposób. Ale zmienił się kierunek jego patrzenia. On patrzy właśnie na Ewangelię chwały Bożej odsunął swój wzrok odwrócił od zakonu do chwały merkst, Freude, i od razu napewniła go głęboka radość Ewangelia wiemy zawsze ma centralny punkt tym centralnym punktem jest osoba Jezusa Chrystusa er spricht jetzt von seinem Leben. i on mówi teraz o życiu Er, him, Jesus Christus, he, him, Paulus, w swoim życiu, że ta Ewangelia dała mu siłę. Worten, innymi słowy, problemy są duże. Problemy są wielkie, ich will das gar nicht Ja nie chcę w ogóle ich bagatelizować Aber es gibt etwas, größer ist. Ale jest coś, co jest dużo większe. To To jest Bóg, który czyni cuda i euch aus meiner pokażę swoją historię i i w ten sposób dowodnił der jesus christus hatte ihn erachtet und ihm in den dienst gestellt jako godnego i zlecił mu służbę zaufania der jesus hat ihn angesehen und wusste dieser mann hat eine aufrichtige ausrichtung auf mich ten Bóg go przejrzał i zauważył, że ten człowiek jest odpowiedni dla mojej służby. I zaraz na początku jego nawrócenia dał mu wielkie zleci mu wielkie zadanie. Jesus I kiedy o tym myślisz, Przyznasz, że on mógł tylko Boga za to wielbić W wierszu 13 jego myśli biegną jeszcze dalej On teraz wylicza to wszystko, co cechowało go w przeszłości Mówi, ja byłem bruzniercą Ja śmiałem się z Boga Z Chrystusa od zgromadzenia. Byłem prześladowcą. My widzimy to wyraźnie w działach apostolskich, w dziewiątym rozdziale. Ten człowiek miał taką energię, która nie znała żadnych hamulców. On się w ogóle nie wzbraniał przed czynieniem przemocy. On nie spoczął, dopóki nie skończył swojego bluźnierstwa. Er nicht, bis er hatte. On nie spoczął, dopóki nie wrzucił tych, których prześladował do więzienia. Er nicht. On nawet się nie wzbraniał wtedy i nie cofnął się, kiedy Szczepana kamienio, kamienowano. Ja, so einer war ich Paulus, sagt ja. Ten Takim właśnie był Paweł. On o sobie o to mówi. Jetzt Aber, ale teraz y, y, czytamy o tym cudownym Ale. Er war ein Mann des Gesetzes durch und durch. To był mąż skierowany na wskroś z zakonem. Er hatte Energie bewiesen. On okazał pewnie energię w wykonywaniu zakonu. Indem er viele Altersgenossen längst überflügelt hatte. On wszystkie y, Wypełnił wszystko, co było, do, miał do wykonać przekazał zakon, zakon. <coughs> Nikt tak dokładnie nie wypełniał go jak on I on mówił nawet, że służyłem Bogu z czystym sumieniem W spojrzeniu na swoją historię to oczywiście była jego subiektywna ocena czasu przed swojego nawrócenia ale i on właśnie przed swoim nawróceniem w ogóle on nie był świadomy swojej winy er kämpfte für seine väterliche i on walczył za swoją wiarą religijną, wiarą ojców ale czytamy, że mi okazane zostało miłosierdzie ja ze mnie to nie w ogóle nie, nie wystąpiło, czy ja nie byłem godny tego miłosierdzie stąpiło od Boga i mnie zostało okazane chwałał to jemandem czy potrzebuje ktoś miłosierdzia w tej sali? Erwin Ausgesprochner Lehrer in dieser ein Phariseer von Phariseern. On był y, nauczycielem farizeuszów, farizeuszem z farizeuszów. Er On był bardzo poważany. To połączenie, ja my ciścę. A jednak potrzebował miłosierdzia, um von dieser Gesetzlichkeit wegzukommen aby zostać odsunięty od tego zakonnego postępowania. Gott das I Bóg mu powiedział w ten sposób, to wszystko coś ty czynił do tej pory to była jedna wielka bieda. Paulus tylko. Paweł doszedł do swojej do poznania, do świadomości tego, aby i I Bóg okazał mu miłosierdzie a on mówi też i że czynimy to wszystko nieświadomie i w niewierze nieświadomość nie zwalnia nas od kary tak jest przy u Boga i u ludzi gesetzliche richtet sich immer nur an gewisse teile der Heiligen Schrift. Człowiek zakonny, on właściwie hmm, tylko wypełnia poszczególne części Pisma Świętego. jest <coughs> Gdyby człowiek czytał całe Pismo, hätte das Abels, das Leben Henos, das Leben Hiobs, das Leben Abrams ein Beispiel sein Możemy zauważyć, czytając o życiu Hioba, czy Abrahama, Enocha, Abla. Możemy tam widzieć pewne przykłady diese Dinge hat er Te wszystkie rzeczy całkowicie wyblakły. I to są wszyscy ludzie Którzy przed Bogiem musieli stać się małymi I, po i powiedzieć Boże bądź miłości w mnie grzesznemu er haben, Jeśli te takie byśmy czytali Miejsca ze Słowa Bożego a der das nicht im glauben getan. To zauważymy, że wielu nie czyniło czegoś z wiary. Ja zagin 14, dass das Maß der Gnade alle Vorstellung überschreitet. To znaczy apostoł czynił to w niewierze, bez wiary. Ale łaska Pana naszego stała się bardzo obfita. Mit Glaube und Liebe z wiarą i miłością. Pan doprowadził go do wiary. On doprowadził go do miłości. Miłość Boża została wlana do jego serca. I to tylko była łaska Boża. Bóg nie chciał go tylko wyzwolić od tego tej trudnej sytuacji, którą on przeżywa w tym czasie, i którą od wiecznej zguby, ale Bóg ponadto chciał mu dać wieczną chwałę. To jest, ta właśnie, to, jest to właśnie wielkie bogactwo Jego łaski. W 15 wierszu czytamy, że słowo Boże jest prawdziwe. i Richtigkeit on z jednej strony podkreśla właściwość słowa, i wiarygodność i możemy te wypowiedzi tego słowa przyjąć. a jaka to jest o co tu chodzi w tej wypowiedzi? W tym słowie Chrystus Jezus. Jest in welt gekommen um sünder zu przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Gott der Mensch geworden Sohn, Bóg, ist Mensch geworden, z... um leiden sterben zu können. Jest, człowiekiem, aby móc umrzeć. er von denen ich der I teraz podkreśla ja jestem pierwszym z grzeszników. Czy on nie mówił wcześniej o właśnie zakonie? I uważał się, że wypełnia go, a teraz mówi, że byłem pierwszym z grzeszników. 1 Koryntian 15, 9 wiersz. żeby najpierw Paulus mit den apostołem. Apostoł Paweł porównuje się tutaj z innymi apostołami. Hej, tak, ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Mówi, ja byłem, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Efes 3, a Efesjan 3 mamy tutaj swego rodzaju stopniowanie w górę Epheser 2, vers 8, 3 rozdział 8 wiersz nie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska abym zjastował poganom niezgłębione bogactwo chrystusowe Sich mit allen Heiligen, mit allen tu się on porównuje ze wszystkimi świętymi ze wszystkimi wierzącymi bei bei der Letzte, er. mówi o ne, kiedy porównywał się z apostołami że był tym najmniejszym yes, war der a tutaj porównując się z wierzącymi mówi znowu że jest tym najmniejszym a teraz pierwszy lice Tymoteusza Pierwszy rozdział, który czyta tak, A on mówi, jestem największym grzesznikiem <grybobie> I właśnie tak to wygląda ten, Jeśli chodzi o kolejność czasową <grybie> Widzimy, że ten, temu mężowi Łaska Boża stawała się coraz to większa Das ist eine I to jest właśnie zdrowa, zdrowy rozwój. Das ist eine in der to jest, to jest rozwój, kiedy mamy do czynienia zdrowo, ze zdrową nauką. Vers 16, vers 16. Er spricht davon, dass ihm beim zuteil ein beispiel der sanftmut zu geben Aby na nim mogła okazać się wszelka cierpliwość ezach er kot hat so lange so lange sich um mich bemüht I mówi jakby w ten sposób że bóg tak długo tak długo się ze mną zajmował mną zajmował kończy mocios i acete mateuszu wenn er in efesus nicht so tak szybko się Tobie nie dobrze nie powiedzie, jeśli w tych okolicznościach, w których tam się znajdziesz, nie wszystko od razu zostanie uporządkowane, pamiętaj o Panu, który ze mną miał tyle cierpliwości. Ja jestem przykładem tej cierpliwości, którą Bóg mi okazywał. A On przyszedł ze mną do celu do to szed. Szed. Meine Ale to nie była moja aktywność To była tylko i wyłącznie Boża łaska Diese die mich nicht hat. Ta łaska, która mi została okazana das das sein auch für alle I to też powinno być pokrzepieniem Czy zachętą dla wszystkich ich bin ich, bin ich bestimmt grzeszników, którzy mają uwierzyć ku Żywotowi Wiecznemu może też i modlisz się długo o krewnego czy o bliskiego czy znajomego a on do tej pory nie chce przyjąć Ewangelii nie bądź niesłabiej w tym módź się dalej Paul Samu uns hier. Paweł nas tutaj, Jetzt wird, uh, A teraz y, czytamy Jeszcze piękniejszą gedanke noch jeszcze myśl. Vers 17, 19. 17 in ein aus. Znowu wznosi uwielbienie. Ist das möglich? Jest to możliwe. Znowu musimy pamiętać o tych trudnych okolicznościach. Paulus, steh zu dich nicht gedanklich. Paweł to jakby nie rozumiał tego, co się dzieje, tak by się wydawało. Nie, on jest całkowicie uspokojony. On widzi, tak jak na początku, tak i teraz te trudności, które były w Efezie. Ale on wznosi tą chwałę, podnosi chwałę Bożą. Blended seine eigene Geschichte als Beispiel für die Gottes ein. I w tej obliczu tej Chwały jego własna osoba to wszystko blednie. Nie może być inaczej, kiedy on zaczyna wznosić chwałę do Boga. Er Gott. On chwali Czci Boga. hier dem König der On nazywa go tutaj króla, Królem wieków. Ganz gleich Obojętnie jaki by nie był czas On jest tym, który pozostaje rządzącym Który się nigdy nie zmienia On jest co prawda niewidzialny Ale jest on rzecz kimś rzeczywistym On jest jedynym Bogiem Nie ma innego Boga oprócz Niego jeśli ktoś ma właśnie to działanie Boże przed sobą, widzi je to wtedy prowadzi nas to do poznania Boga a poznanie Boga prowadzi do czci i chwały kierowanej do Niego on go chwali indem er etwas Gutes von ihm sagt ten sposób, że mówi coś o nim pięknego. Er wünscht, alle ihm total wird. On życzy sobie, aby mu chwała, wszelka chwała była zaniesiona. Er wünscht, er wird. On życzy sobie, aby Bóg był uczczony na wszelki sposób. Das deutlich wird, wie wunderbar Gott ist. Aby wszystkim stało się jawne, jak cudownym jest Bóg. Lauf, er I on te, ten, ten, -tę, cze tę cześć e rozpoczyna i ona nie powinna być tylko w jakimś konkretnym czasie ale ona powinna trwać aż na wieki jakaś myśl trudności z jednej strony góry leżące przed nami Bąż? a on mówi Panie Ty to wszystko uczynisz dobrze to jest wiara a Paweł co czyni? Jeszcze idzie dalej. On weseli się. On przynosi uwielbienie. Chociaż okoliczności wcale nie są powodem ku temu. Teraz Tymoteusz tam był. W Efezie, w którym, w którym e, znajdują się te trudności. Najpierw tam z Pawłem pracował. trudności od początku tam występowały. Paulus Paweł odchodzi. Temat zostaje. Teraz otrzymuje taki list. Widzi te wszystkie trudności. I Jednak znosi chwałę toboga. Gegen Tos wegen Zuversicht muss Timotheus empunnen haben. Jakąż pociechą widachętem musia znalźć tym istę Tymoteusz. Paulus erinnert noch mal in Vers 18 an das Gebot, was er Timotheus gegeben hat. Jeszcze raz teraz Paweł przypomina Tymoteuszowi o tym, co ma do wykonania. Er nennt hier ihn mein Kind. Nazywa go tutaj moim dzieckiem, o go nazwał moim dzieckiem, synu, synem. To macht deutlich wie eine Herzliche Verbundenheit und eine Fürsorge empfand. Tutaj w tym słowie synu albo dziecko, chyba w niemieckim jest napisane, możemy zauważyć w tym wyrażeniu, jaką troskę, jaka relacja była między nimi. Er will ihn auch weiterhin ermutigen im Hinblick auf eine Weissagung, die über ihn gesprochen worden war. On też go tutaj chce zachęcić pomimo tych dawnych myśli, które o nim już były kiedyś wypowiedziane, o Tymoteuszu. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział. Pierwszy. pierwszy, Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie moich rąk. To, co teraz rozważamy, jest swego rodzaju rzeczą szczególną. Jest to rzecz jednozowa, która nigdy później już nie miała miejsca. Paulus hatte auf Timotheus ein Ende Paweł włożył na Timotheusze swoje ręce. I w ten sposób on otrzymał dar Bożej łaski. 1. Timotheus 4 pierwszy, Tymoteusza, czwarty rozdział. Pierwszy, czternasty. Nie zaniedbuj Darłaski, który masz, a który ci został udzielony z na, na podstawie prorockiego orzeczenia z włożeniem rąk starszych. W Jest to tutaj ten wiersz porównany z, z służbą starszych. Przepraszam, powiązany ze służbą starszych. Die gesehen, da gibt es eine e, starsi zauważyli, że jest pewna myśl, która dotyczy e, Temateusza. Oni zauważyli, że Paweł polecił mu pewne zadanie Oni zauważyli, że Tymoteusz otrzymał pewien dar od Boga I oni jakby przypieczętowali czy zjednali się z tą służbą Tymoteusza wkładając na niego ręce i kiedy Paweł przypomina mu te, o tym, tej przepowiedni, która była o nim powiedziana, to mówi mu, aby staczał zgodnie dobry bój. Co to jest? To jest, że trzeba e, iść na. Wojnę, guter soldat, auf sich zu aby jak, tak jak dobry żołnierz wziąć na siebie te obowiązki. Sich in Spostawić się w sprawie Pana. Keine Leiden, keine zu nie wzbro, wzbraniać się cierpień ani hańby. jest Jest tylko jedna walka, która nazwana jest Dobrą Walką. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. A ta walka nie jest z ciałem i z krwią My nie walczymy tak jak człowiek z człowiekiem. Unsere Nasza walka nie jest cielesna, ale duchowa. Indem wir das Wort vorstellen, kiedy przedstawiamy przedkładamy Słowo Boże und das des blouses, aus I wtedy. Y no mal. Enda? A na ten koniec e, e, jest wiara i dobre sumienie. Celem. Paulus I kiedy Paweł tym tym to mówi, to powinniśmy również dać sobie powiedzieć to i wziąć do własnych serc. sind Bo my wszyscy jesteśmy w tej walce właśnie to stol glaubensgut soll verwirklicht <tryk> werden i to dobre sumienie i wiara powinna być naszym udziałem wizja raz się zmienia kiedy man das glaubensgut bewahrt kiedy się to ci stanie kiedy zachowujemy wiarę i bywam wiara kiedy to się y dzieje pierwszym nas i praktizieren kiedy znamy to wszystko i w czyn. Es To pierwsze musi stać się dla nas rzeczą ważną. Musimy też mieć dobre sumienie. To, żeśmy też mówili wcześniej o tym, nawiązując do przykazań. Und diese Menschen, a ci ludzie, którzy chcieli jeszcze trzymać się zakonu albo wprowadzali go dalej, das andraskuć wissen von sich gestoßen. Oni po prostu to dobre sumienie odrzucili z ich spesa. Oni twierdzili, odesfierdzili, że yyy e, lepiej. Paulus hatte ihnen dieseunde Lehre vorgestellt. Paweł przedstawił im zdrową naukę. Paulus erinnert nochmal an ihren Zustand jeszcze raz Paweł przypomina ich stan Sie haben sich ganz bewusst von diesen Dingen distanziert. oni zdestansowali się całkiem świadomie od tego wszystkiego oni odrzucili tą, to dobro wiary Sie haben oh, Oni przeżyli rozbicie jakby rozbicie statku Wenn Jeśli statek się rozbija i tonie Dann siehst du nichts mehr davon. to później już nic nie widać z tego na powierzchni morza również taki statek wiary może się rozbić i utonąć wtedy świadectwo dla pana i świadectwo dla otoczenia jest już w ogóle niewidoczne to nic damit zu tun dass wir errettet sind für Zeit und Ewigkeit to nie ma nic wspólnego z tym, że jesteśmy zbawieni na wieczność i w tym czasie, dla tego czasu. Jeśli ktoś raz swoje grzechy wyznał Bogu i schronił się w Bogu, to na zawsze pozostanie własnością Boga ale u tych ludzi nie można było nic zauważyć z tego, że oni są dziećmi możemy Oni nawet stali się niebezpieczni dla wierzących. I są tutaj nazwani, wymienieni mężowie: jeden Chimeneusz i drugi Aleksander. Paulus sagt ich habe sie Satan überliefert. Paweł nawet nawet mówi oni, oddałem szatanowi ich. To To była też szczególnego rodzaju rzecz. coś takiego, mógł uczynić tylko apostoł. Anfang Bóg na samym początku dał mu, udzielił mu takiego autorytetu. jeśli ktoś dzisiaj zgrzeszy z takim strasznym grzechem, to musi To wtedy się go odłącza do zgromadzenia. Jest to zadanie zgromadzenia, aby zajmować się takimi przypadkami, czy panem. Ale pamiętajmy, że celem wszelkiej karności jest Przywrócenie do na właściwe miejsce z powrotem. I również tutaj widzimy to w tym Wierszu, że sie sollten durch Zucht unterwiesen werden, nicht zu lästern. A więc, że oni mieli się nauczyć, że nie wolno bluźnić. Widzimy więc w tym pierwszym rozdziale, wie Paulus Timotius, ermuntert, Eine schwierige Aufgabe auszuführen, Jak Paweł zachęca Tymoteusza, aby podjął się trudnej zale. Bo celem tego wszystkiego jest miłość płynąca z czystego serca. Ja er gefahren deutlich, On bardzo wyraźnie przedstawie wszystkie niebezpieczeństwa, które czekają Tymoteusza. Ale Zu der Größe und Gottes. ale on wznosi swoje myśli do Boga i teraz tak jak on motywował äh, Timoteusza, też i nas motywuje dass wir den guten Kampf des abyśmy walczyli ten dobry bój wiary widzimy może góry Widzimy, nie widzimy w ogóle drogi wyjścia. Ale tak jak, jak żeśmy śpiewali? Na końcu naszego, naszej pieśni. Przeczytajmy ostatnią zrodkę Gdy coś się nie układa choć ścieżki proste są, Ty wiernie nas prowadzisz, otaczasz łaską swą. Więc już się nie trapimy, choć droga pośród skał, w radości zawołamy, Ty nas prowadzisz sam. Kiedy będziemy już w chwale, to to wtedy powiemy, Panie, Ty nas prowadziłeś, Jakie te sukcesy odniósł tym w Efezie Nie możemy nic powiedzieć na ten temat, Ale my możemy spojrzeć do tego listu, to Orędzia, które zapisane jest w objawieniu do Efezu, to widzimy, że ta aktywność tam pozostała. Ale pan musiał powiedzieć tym bieżącym: dich, Ale muszę Ci coś powiedzieć, że ty opuściłeś pierwszą miłość. My chcemy dalej, chciejmy dalej pracować. Liebe aus reinem Herzen Zu praktizieren Praktikować w rzeczywistność miłość z tego serca. Wie können wir das? Jak to możemy czynić? Indem wir die Liebe Gottes anschauen. Kiedy patrzymy na miłość Bożą Uns darin verlieren I samych siebie satracimy. Dann fließt gewissermaßen Dieser Ozean Gottes Durch uns hindurch to wtedy to wszystko, co jest z Boga, w nas się odbija i rozchodzi na zewnątrz. Dla błogosławieństwa wierzących i dla błogosławieństwa niewierzących.